To jest widokast? Nie. Który? Ten, tam si co siedzi tam? I w korku rynku? stoi jakiś w A kursu kursu. to nie, ja nie, nie widziałem. Czekaj, czekaj, czekaj. Kompot, kompot... Bez nazwy tak. A nie, to muszę puścić, na ten. Tu za pomocą QuickTime. Nie? nie, nie widziałem tego, naprawdę. No jak nie? Nie. Jak w korku siedzi? Nie. Wczoraj. A, bo ja nie ja na Facebooku nie byłem. jak to za... jak to w ogóle ten yy, light Wideokaz bez nazwy, odcinek trzeci odcinek jak najbardziej samochodowy to na co w tej chwili patrzycie to deska dzielcza mojego samochodu beżąc. zwróćcie uwagę no co, na zawrotną prędkość z jaką poruszam się w tej chwili moim samochodem no nieźle gdzie jesteśmy to <głos> Nie, tutaj. stanie się już jasne ten wstęp, w którym o. cały czas patrzycie na zegary mojego samochodu. O, do, do piątki zeszło, teraz jest słabo. Abyście zdali sobie sprawę, jak jeździ się na polskich autostradach. No to my też kiedyś takie na autostradzie? Nie. autostradzie A4 ze zgorzelca w stronę Wrocławia od myślę jakichś 40. To jest autostrada, przepraszam? A gdzie gram? jest pas ratunkowy? Wpuszam się no właśnie to się mówił. w takim oto żółtym tempie. To jest, to jest autostrada, prawda? Myślałem, że wjeżdżając na autostradę uda mi się szybko sprawnie I, to i bez nie, większych nie, nerwów nie. No. odbyć nie, drogę. No to jest żart, jeżeli to jest autostrada. Ja właśnie. Z Lubawki do Wrocławia wracam, no, służbowo musiałem wyskoczyć eee, No i tak właśnie wyglądają polskie autostrady Ja, ja domyślam się co się stało eee, To jest żart, żart Myślę, okay. że tam jest po prostu Albo jakiś wypadek To ktoś nazwał to autostradą po prostu Być może on Niestety autostrada A4 w stronę Wrocławia od Zgorzelca, czyli od naszej Ale Macie to jest autostrada? Jest autostradą tylko i wyłącznie z nazwy. O, właśnie. Ponieważ tak naprawdę to jest to nie wiem, jakaś droga szybkiego ruchu, droga ekspresowa, chociaż to, co teraz widzicie, to na pewno nie przypomina drogi ekspresowej. Chodzi o to, że spójrzcie, no. nie ma pasa awaryjnego. Tutaj właśnie. zaraz, jak To mówiłem właśnie przed chwilą. Z autostrady, jeżeli ktoś by miał problem, dostał. Wystrzał w swoim samochodzie albo coś w tym stylu co To znaczy wystrzał? Bardzo przychwa, <głos> a, ale a. Wpada od razu do takiego wysokiego rowu <głos> Takie mamy w tym kraju autostrady, Miały być... Miały Zjeść, być Trajauta, prawda, dziewczynowego zeszła. zeszła. tego czasu... Nie? Jakiś zgolił ful. czy co? Jest jak czy jest. jest Niestety ci, którzy myślą, że cokolwiek zmieni się ale jak on tak upidruje włosy, to lepiej wygląda. Chyba ta mówi, że całkiem przystojny chłopak jakby zgolił włosy. Włosy jakby zgolił? To jest z włosami lepiej wygląda. Na, na Fliksze na na na widziała jego jak był ogolony. To jest taki? Na krótko. Z mówi taki przystojny chłopak jak, jak on może takie włosy nosić? Nie teraz ma dobre włosy. świadomość, że cały czas jadę. Do przodu z prędkością. Byle do przodu! Maciek, do 30 przodu! 30 Dawaj! Nieważne, 15, 15 już masz prawie Mojego samochodu tylko tyle mogą Tylko tyle mogą pokazać Jeśli chodzi o najmniej Jezu. O ale podróż. to jest naprawdę no-life No-life no, no, no, no, no, no, O, jest no. prasne, faktycznie eee, Nadrobiłem Specjalnie. chyba Wszystkie zaległości Tak, Przesłuchałem już 5 tak. odcinków Podcastu Nie tylko dla Orłów, American Experience relacji z wycieczki Filipa do Stanów Zjednoczonych. No i chyba za chwilę znowu... Bo 4 minuty nagrywam. Dobrze. Komentarz... No damy to na Facebooka. Szału, tak? jako tak, Komentarz na żywo na tego, co, dniu, co ktoś nagrał. Tak jak A ktoś to jest jeszcze długo. Marcin no właśnie wiem. Dobra, to przewinę. Dobra, przewin, przewin. Dobrze, kochani. O, rozpędził się, zobacz. Raz. Tylko, że tak, jeden dobrze. pas zrobił się. Czujcie dobro. Czyńcie dobro. Cześć. Cześć! Cześć, cześć, a nie, cześć. dość? E, no to ja wam powiem, że ja mam dużo bardziej dość. Zjechałem z autostrady. a i owszem, jakieś 10 minut temu. No i co z tego? Co z tego, że zjechałem z autostrady, jak żeby dostać się do tego cholernego miasta drogą dojazdową, no można szał dostać, o! To jest ten nasz pan kolega, którego wpuszczałem niedawno, jeszcze nam to stradził, dalej się śpiewa za mną, a ja staję w kolejnym korku, żeby wjechać do miasta. Żeby było śmieszniej, majówka, dzisiaj jest czwartek, 30, 30 kwietnia. maja, aby wyjechać z Wrocławia, Aha. nie ma najmniejszego problemu. W ogóle... A do Wrocławia jedzie? Do domu, zmarzyć no. Smażyć brzuch, pić piwo, zaliczyć pajęki, nie ma sprawy wjechać do Wrocławia przejeżdżasz 100 metrów i hamulec i zatrzymujesz się ale to może ja słuchajcie źle robię bardzo Wiesz, źle, ja bardzo źle. tramwajem trzeba jeździć autobusem, koleją nie, dzisiaj już wieczorem nie pojedziemy pojedziemy jutro rano Jeźmy samolotem w pewne miejsce z którego oczywiście postaram się nagrać jakiś Odcinek już Ale to było. trzeba być schorowany, żeby sobie wszystko z tego miejsca nagrywać odcinek. <laughs> tak by. Próbuję się dostać do Wrocławia. To może właśnie. Maciek, kurde, powiedz tak, mi. Dlaczego ja o tym nie pomyślałem? Tak, dlaczego. Przecież jutro jest bicie rekordu Guinnessa w graniu Hey Joe na gitarach na wrocławskim rynku Że ja też o tym nie pomyślałem patrząc na ten korek to ja jestem święcie pokrzykonany, że ten rekord zostanie pobity w cuglach jeżeli jedna dziesiąta tych wszystkich ludzi którzy w tej chwili próbują wjechać do Wrocławia ma zamiar wyciągnąć jutro gitarę i zagrać Heijo, Joe to pół miliona na bank ale patrz. To jest choroba podcasterska. W każdej chwili swojego życia, siedząc w korku, jadąc stojąc w korku, jadąc samochodem, siedząc w tramwaju, ja stojąc zrobiłem samolotu. Po prostu nagrywa się nagrywać. wszędzie. Nagrywać nagrywać nagrywać, się, nagrywać, nagrywać, nagrywać, nagrywać, nagrywać, nagrywać, nagrywać, nagrywać. Ja bym, ja bym nagrywał wszędzie i zawsze, ja bym, ale ja mam takie trochę te. hamulce, mówię Psy kurwa. Będzie słuchał w ogóle. To jest kompletna jakaś paranoja jakaś. Kogo to interesuje? A z drugiej strony sobie myślę, Może jeżeli ktoś ma to gdzieś, to po prostu wyłączy, no. No, tam. Ale jakoś nie może mi to... No dobra, to co? Wrzucamy to... to co? Dzwonimy, teraz... dzwonimy nadal do kogo? Wrzucam... Teraz, ten plik na Facebooka wrzucimy gdzieś. Ten, ten plik. Ten. ten plik. 744. 746. Ty, ale był to trochę ten.